Witam Was mrocznie albo i pomrocznie, co kto lubi, dla każdego coś miłego. To jest czwarta część Krwowej kałuży, a to znaczy, że robi się poważnie, gdyż się wzięłam i zaangażowałam oraz wypada mi teraz przedstawić kwestię następującą, czyli wyjaśnić, o czym przypadnie mi perorować w tymże czwartym odcinku. <śmiech> po pierwsze będę mówiła o czymś, co się zwie dumnie mapa cieni. Po drugie będę mówiła o blogu, który się zwie dumnie w świecie słów. Po trzecie napomknę, dlaczego nie mam kogoś, kto się zwie dumnie agent literacki. Po czwarte powiem o tym, dlaczego jednak warto pisać horrory, albo się ogólnie rzecz biorąc tym gatunkiem zainteresować na poważniej. Po piąte zapodam pręgierz, gdyż dawno nie było pręgierza. Innymi słowni, słowy m, kącik zjebów zapodam. No i to, ty, to tyle będzie tytułem wstępu. Teraz nastąpi interludium muzyczne, znaczy z głośników, poleci jakiś utwór zatny, melodyjny. Mam nadzieję, że się spodoba, a jeżeli nie, to spadajcie na szczaw, albo gdzieś tam indziej. Muzyka. Mapa cieni. Hmm. Słuchacie audycji Krwowa Kałuża, to jest odsłona audycji czwarta, no i patrzcie Państwo, jak ten czas leci. Ale nie o lataniu, teraz będzie dywagacja, tylko o nawiedzonych miejscach w Krakowie, o tej mapie cieni, na, o której mówiłam na początku, a dokładnie mm, o czymś, yy, co jest specyficzną antologią opowiadań teraz powiem. Dlaczego specyficzną? Powinnam w ogóle zacząć od przysłowiowego początku, ale zacznę od środka. I powiem tak, Facebook to jest jednak fajna sprawa, jeżeli chodzi o przepływ informacji. I tak, za antologię pod tytułem Mapa Cieni, nawiedzone miejsca w Krakowie odpowiadają dwaj moi kolejni ulubieńcy, którzy obaj posiadają swoje profile na owym właśnie Facebooku i jeżeli ktoś chce sobie poczytać o nich i o tym, co wyprawiają, zapraszam do zapoznania się z zawartością ich profili. Za antologię Mapa Cieni, nawiedzone miejsca w Krakowie odpowiedzialni są po pierwsze Michał Stonawski, on jeszcze prowadzi swojego bloga i tam jest o tej antologii szczegółowo napisane, gdyż to był pomysł właśnie Michała. No i po drugie za tę antologię odpowiedzialny jest Krzysztof Korsarz-Biliński. Na czymże polega specyfika tejże antologii? Bo powiedziałam, że to jest specyficzna książka. Mianowicie jest specyficzna ze względu na swoją konstrukcję. Mianowicie jest oparta na reportażach oraz określona zdjęciami nawiedzonych miejsc. Panowie szanowni Stonawski oraz Biliński zjeździli cały Kraków i chyba okolice. W poszukiwaniu materiałów wysłuchali kilometry opowieści e, dziwnej treści. Michał, czy kilometrów, przepraszam. Michał spisywał, Krzysztof robił zdjęcia, następnie zebrali to do kupy, zwołali pisarze różnego kalibru, każdy z pisarzy wybrał sobie jedną nawiedzoną opowieść, do której albo bezpośrednio, albo w takim jakimś dalszym nawiązaniu miał stworzyć klimatyczne opowiadanie i dopasować to jakoś. No i tak to powstawanie antologii mniej więcej wyglądało. Sprawa tej książki jest również specyficzna, ponieważ, gdyż jak dotąd jeszcze nikt w Polsce czegoś takiego nie wykonał. To znaczy, panowie Stanawski i Biliński powinni dostać medal za prekursorstwo w temacie owej właśnie antologii. Z najnowszych doniesień wynika mianowicie coś takiego, że mapę cieni, nawiedzone miejsca w Krakowie, wypuści na rynek wydawnictwo Bellona. Może jeszcze w tym roku, jeżeli bardzo dobrze pójdzie, a może jeszcze, jeżeli pójdzie dobrze, to może w marcu roku przyszłego. Takie są przynajmniej oficjalne zapowiedzi. Tak czy inaczej, dzięki staraniom Michała oraz Krzysztofa, którzy tłukli się do Warszawy celem rozmowy z reprezentantem wydawnictwa, niedługo antologia opowiadań o nawiedzonym Krakowie ujrzy światło dzienne, Cieszę się wielce, że mnie Michał do współpracy zaprosił, gdyż jak się pewnie domyślacie, ja również miałam, mam przyjemność i wielki zaszczyt być w gronie autorów tejże właśnie antologii. Miałam okazję wybrać sobie Michałowy reportaż z pięknymi zdjęciami Krzysztofa i miałam okazję napisać do tejże historii i na tejże podstawie odpowiednio nawiedzane opowiadanie. Mam nadzieję, że się, się spodoba. Myślę, że niedługo się dowiemy szczegółów dotyczących konkretnej daty wydania i tak dalej, i tak dalej. E, myślę, że jeszcze troszeczkę trzeba poczekać i, i że cierpliwość zostanie nagrodzona sowicie. Y, y, nie jest dosyć ciekawym projektem i naprawdę uważam, że warto na nią poczekać. I tak już czekaliśmy, ale myślę, że cierpliwość się w tym przypadku opłaca. To by było na tyle a propos mapy cieni. Teraz poproszę telekino o zapodanie jakiegoś, nie wiem, pff, przerywnika muzycznego teledysku bez wizji. Znaczy muzykę poproszę zapodać, a ja idę, bo ja wiem, może na kawę. No to gramy. Kofeina przyswojona, krwawa kałuża ponownie na antenie. O czym teraz będę mówiła? Mianowicie będę teraz mówiła o blogu który się dumnie zwie w świecie słów, a raczej będę mówiła o jego twórczyni. Twórczyni bloga nazywa się Król, a na imię ma Paulina i jest kolejną moją ulubienicą, a prawdę powiedziawszy po ostatnich swoich wyczynach i wypowiedziach wysunęła się na prowadzenie w rankingu moich ulubieńców. Paulina Król to niezwykle zdolna, mądra dziewczyna, która ma łeb jak sklep, twórczy potencjał równy potencjałowi nuklearnemu. Na blogu napisała o sobie między innymi, że jest niespełnioną artystką, ale ja bym sugerowała, żeby wywaliła słowo niespełnioną i zostawiła samo słowo artystką. I będę ją w temacie gnębiła. Poznałam Paulinę w momencie, kiedy przysłała do mnie na Facebooku pytanie a propos udziału w jej projekcie pod tytułem dumnym Kulisy Polskiego Horroru. W tymże cyklu cytuję z bloga Pauliny, znaczy w serii artykułów poświęconych polskim twórcom tego gatunku pojawiały się rozmowy z pisarzami, tłumaczami oraz wszelkimi innymi osobami, które dążą do popularyzacji i rozkwitu polskiego horroru. Moim zdaniem, tworząc ten cykl, Paulina odwaliła kawał pysznej roboty. Tym bardziej pysznej i ciężkiej roboty kawał odwaliła, biorąc pod uwagę, że musiała się zapoznać z twórczością każdego z przypytywanych delikwentów, oraz odpowiednio skonstruować pytania i tymi pytaniami wydusić takie zwierzenia, jakie chciała. Myślę, że to jej się udało. Z jednym wyjątkiem, który nie jest z jej winy, ale się udało. A jak wiadomo, wyjątek potwierdza regułę. Dodatkowo Paulina jest naprawdę świetną recenzentką. Na czym polega jej świetność? Na szczerości i nieocenianiu tekstu z perspektywy osoby autora albo osoby autora z perspektywy tekstu. Niestety większość recenzentów popełnia kardynalne błędy, wplątując w treść recenzji oraz pseudoocenę ocenę tekstu swoje jakieś tam emocjonalne brzdąknięcia, personalne wtręty a propos autora, swoje fochy, dąsy, animąsy, czy też bezczelne pouczenia dotyczące właśnie wartości technicznych tekstu, czy jak pisać, Paulina Król w swoich recenzjach żadnego z tego z recenzenckiego, przepraszam, błędu nie popełniła i nie popełnia. Jej recenzje są rzeczowe, a to znaczy, że jeżeli tekst jest słaby, to Paulina potrafi to merytorycznie uzasadnić. Jeżeli tekst jest dobry, tak samo. Innymi słowy, recenzje Pauliny Król są rzeczowe i nie z palca, a w większej skali cały jej blok w świecie słów jest naprawdę wspaniałym miejscem, wciągającym, ciekawym i mądrym. A to wszystko dlatego, że taką osobą jest jego twórczyni. I dlatego ponawiam prośbę, droga Paulino, wywal z opisu, że jesteś niespełnioną artystką, po prostu jesteś artystką. Moim zdaniem nie masz się za co krygować, Wyżywaj się artystycznie i pierdol system Prosto jak konstrukcja cepa Pozdrawiam niniejszym Ciebie serdecznie Paulina Droga i mam nadzieję, że co złego To oczywiście ja A teraz muzyka Kałuża wcale nie mała Tylko duża wraca do Was po przerwie Teraz powiem dlaczego nie mam Agenta literackiego Znaczy jest tak, że niekiedy Człowiek potrzebuje pomocy Zwykłej ludzkiej pomocy przy załatwianiu zwykłych spraw, w tym przypadku przy wysyłaniu maili, przy wykonywaniu rozmów telefonicznych z potencjalnymi wydawcami, z tym wszystkim potrzebuje człowiek pomocy, co się nazywa praca biurowo-papierkowa, niekiedy nawet negocjacyjna w sprawie warunków umowy i tak dalej itd. Tak z mojego punktu widzenia praca agenta literackiego na tym by polegała, ale nie polega. Czasy są takie, jakie są. Ludzie wykonują wszelako różne czynności, żeby mieć co do garnka włożyć i za co zapłacić rachunki. Niekiedy zdarza się, że człowiek od rana do wieczora zapierdala na etacie w jakimś tam firmie, a w chwilach wolnych od tegoż etatu produkuje się np. ów człowiek literacko. I się ów pisarz tak zwany po, pogodzinny nie rozdwoi, nie rozstroi oraz nie rozpięciorzy znaczy mówię o sytuacji, kiedy pisarz nie żyje z pisania mówiąc ogólnie bo tylko pisze powieści w chwilach wolnych od etatu snu oraz życia generalnie wtedy się zwraca taki zaganiany pisarz do osoby, która na no tam jakichś odpowiednich dla obu stron warunkach pomaga pisarzowi w ogarnięciu spraw związanych z wydaniem książki oraz na przykład pomaga mu w ogarnięciu wydarzeń tak zwanych okołoliterackich które mają na celu promocję tej książki, na przykład Albo coś w tym stylu. Stwierdzam niniejszym, że moje poszukiwania tego rodzaju osoby, inaczej zwanej pomocnikiem, albo jeszcze inaczej właśnie agentem literackim, spełzły na niczym, spaliły na panewce. A istniejące agencje literackie, z którymi miałam przez moment do czynienia, powinny zmienić nazwę, na, gdyż takowa, że to agencje literackie, to jest jakaś nazwa bardzo myląca. Dodam jeszcze, że ja potrzebowałam agenta nie ze względu na moje gwiazdożenie, bo nie mam w ogóle podstaw do tego, żeby gwiazdożyć, albo ani takich tendencji nie mam. Nie, nie Potrzebowałam agenta nie ze względu takiego, że nie chce mi się dupy ruszyć oraz korona mi z głowy spadnie, kiedy maila do wydawnictwa napiszę, albo co gorsza zadzwonię, czy porozmawiam, czy coś ponegocjuję. Ja jestem właśnie typem pisarza, który nie ma tego komfortu i nie żyje z pisania książek Nie może pisać, kiedy tam sobie wymyślić, żeby pisać Jestem zatrudniona na etacie, za ten etat bardzo oczywiście naszemu państwu polskiemu bardzo dziękuję Ponieważ oczywiście mam na no, jakieś tam drobne wydatki, na waciki, ale to nie o to chodzi Etat pożera mi lwią część życia, niekiedy nie mam czasu na załatwienie około literackich spraw albo w ogóle jakichkolwiek spraw, niekiedy większość z tych spraw czy wydarzeń przychodzi mi koło nosa, to tylko dlatego, że o tych sprawach nie myślę realnie albo po prostu nie wiem, albo po prostu nie mam się kiedy tym zająć. I do tego rodzaju aktywności potrzebowałabym agenta. Do poszukiwania wydawnictwa na moją debiutancką książkę, do poszukiwania wydawnictwa na moją drugą książkę, do pomocy przy wysyłaniu maili oraz gromadzeniu informacji wszelakich. Do tego potrzebowałam agenta literackiego. Chciałam mieć pomocnika, chciałam mu zapłacić z własnej kieszeni, bo to była moja inicjatywa i chciałam normalnej współpracy z wynagrodzeniem i z, z osobą zaufaną. Nie udało mi się. Niestety, nie udało mi się znaleźć agenta mimo szczerych chęci oraz mimo odpowiedniego zaplecza finansowego, które chciałam przeznaczyć właśnie na wynagrodzenie dla tego człowieka, pomocnika. Ponieważ wiadomo, nikt nie będzie za darmo robił, prawda? Albo nikt nie będzie robił za tak zwany uścisk ręki prezesa. No szkoda, że mi się nie udało, a może nie szkoda, ponieważ porażka w znalezieniu agenta sprawiła, że wyrobiłam sobie pogląd, że w Polsce nie ma czegoś takiego jak agent literacki z prawdziwego zdarzenia. A jeżeli nawet jest ktoś taki z prawdziwego zdarzenia agent literacki, to nie bierze pod uwagę współpracy z kimś nieposiadającym rangi pisarskiej gwiazdy albo nie wiem, pisarskiego celebryty, cokolwiek to znaczy, aczkolwiek słyszę to określenie coraz częściej. Tego tak rodzaju pisarze, gwiazdy, Les Cerebli, cerebryci, przepraszam, to jest jakiś mały tam wycinek pisarskiej gawiedzi. A to znaczy, że jakby się tak dobrze zakręcić i wziąć do roboty, to znalazłoby się mnóstwo pisarzy, którzy potrzebują agenta literackiego z prawdziwego zdarzenia i naprawdę ów agent na współpracy z nimi mógłby nieźle sobie zarobić. Oczywiście wcześniej musiałby się ów agent wykazać kompetencjami oraz generalnie zaradnością, pokazać na co go stać i tak dalej, i tak dalej. Można oczywiście zwalić wszystko na rodzaj tak zwanego rynku wydawniczo-księgarskiego oraz panujący w nim chaos oraz bałagan, ale nie przekonują mnie argumenty, że to jakiś rynek tam coś tworzy, że rynek tamto, rynek sramto. Innymi słowy rynek tworzą ludzie, a skoro ludzie nie chcą współpracować, no to koło się zamyka. Troszeczkę się przyznam, że pogubiłam się trochę w tej dywagacji na temat agenta, Dlatego teraz poproszę o jakąś miłą śpiewoglę i po przerwie muzycznej wracam na antenę. Wciąż słuchacie audycji Krwowa Kałuża, teraz powiem krótko o tym, dlaczego warto pisać horrory. Akurat teraz. Pisać. Oczywiście nie namawiam do tak zwanego pospolitego ruszenia w tymże celu. Nie będę nikogo przekonywała na siłę, żeby siadał i pisał horror, mimo, że ten ktoś nie posiada do pisania horrorów ani talentu, ani możliwości, ani innych tam predyspozycji. Ktoś mnie po prostu spytał, dlaczego warto opisać horrory. Odpowiadam, z tego, co zauważyłam, coraz więcej wydawnictw ogłasza swoją chęć wydawania tego rodzaju literatury. Bo nie ukrywajmy, to jest literatura, mimo, że jest opisana jako e, plugawa, jakaś brudna, to jest literatura. A to znaczy, że na horror tworzy się tak zwane zapotrzebowanie na polski horror zagranicznego horroru literackiego jest mnóstwo proszę zauważyć na półkach księgarnianych ilość książek sygnowanych przez autorów niepolskich oraz ilość książek horrorów sygnowanych przez autorów polskich zagraniczniacy ogólnie rzecz biorąc są w przewadze i warto naprawdę warto tę sytuację zmienić i teraz się spytam, gdzie jest haczyk i sama teraz sobie na to odpowiem. Haczyk jest mianowicie takowy, napisać horror nie jest łatwo, a dobry horror napisać to jest nie jest łatwo jeszcze bardziej. Nie mówię, że inny rodzaj literatury jest łatwo napisać czy tam, nie wiem, stworzyć. Mówię z doświadczenia. Innymi słowy, pisanie horrorów jest męczące, dla niektórych ludzi nieopłacalne pisarz horror horrorów znaczy pisarz piszący horrory uchodzi za pojeba pełnej wody oraz długie lata mogą upłynąć zanim sytuacja o niedocenianiu polskiego horroru się zmieni na, nie, na nieco lepszą i w ogóle no dobrze nie jest <śmiech> ale mimo tego wszystkiego nadal twierdzę, że horrory warto pisać i apeluję do ludzi, którzy chcieliby ale się boją, żeby te horrory po prostu pisali na co wy, kochani, czekacie? Może czekacie, żebym przestała już gadać, tylko żebym puściła jakąś muzykę? No to proszę bardzo, przerwa na utwór muzyczny. Powracam na antenę po krótkiej przerwie melodycznej. Teraz nastąpi pręgierz, czyli kącik zjebów, a stanie się tak, mianowicie z wielu powodów, po pierwsze, Troszeczkę się nazbierało ostatnio tych zjebów dla kogoś. Po drugie, y, stanie pod pręgierzem coś, co ja nazywam dorabienie piździe uszu. Bardzo przepraszam za kolokwializm, ale nie umiem tego ująć inaczej. Dorabienie piździe uszu ostatnio mnie wielce wkurwiło w momencie, kiedy otrzymywałam odpowiedzi na moją propozycję wydawniczą Odpowiedzi dodam, że odmowne. Nie mam nic przeciwko odmownym odpowiedziom wydawnictw, pod warunkiem jednak, że będą to odpowiedzi, jakby to określić, nacechowane wydawniczą dyplomacją oraz zachowaną tak zwaną kulturą wypowiedzi. Wiadomo, jesteśmy ludźmi, wiadomo, istnieją jakieś zasady nawiązywania dialogu i jeżeli ja piszę list przewodni do wydawnictwa, zachowuje jakieś tam normy nawiązywania relacji słownej, to tego samego oczekuję w zamian. Kiedyś od jakiejś pani redaktor, nie powiem z jakiego wydawnictwa, która została wstępnie mi przydzielona do pracy nad moją debiutancką powieścią, usłyszałam mianowicie, że praca z pisarzem polega na tego pisarza gnębieniu psychicznym. Poza tym pani redaktor stwierdziła, że połowa mojej książki, mówię teraz o Ymar, jest do wyrzucenia, a z drugiej połowy ona by coś sensownego skleciła, żeby zrobić takie czytadełko. Innymi słowy, to jest właśnie tak zwane dorabienie piździe uszu. Jeszcze raz przepraszam za określenie. Jest to y, również tak zwane przekraczanie kompetencji. Tego się po prostu nie robi. Jeżeli jakieś wydawnictwo nie decyduje się wypuścić książeczki na rynek, wysyła pisarzowi informację. Dziękujemy, nie podejmujemy się edycji. Albo dziękujemy za przesłanie propozycji wydawniczej, niestety jej nie wydamy. I styknie, i wystarczy. A nie, nie wydamy jej, bo może jest i stylistycznie dobrze napisana, ale bohaterowie są niewiarygodni czy nieprzekonujący, albo że książka nie spełnia oczekiwań. Dla jednego odbiorcy bohaterowie są wiarygodni i przekonujący, dla innego nie. A co do oczekiwań, a propos książki, to najlepiej byłoby je wcześniej może pisarzowi określić. No chyba, że chodzi o gnębienie psychiczne tego pisarza. Mam prośbę do ludzi, którzy konstruują odpowiedzi odmowne na propozycje wydawnicze, weźcie sobie, zapiszcie w komputerze odpowiednią klauzulkę. I po prostu przy pisaniu maila zwrotnego, o ile jest planowana odpowiedź, bo czasami wydawnictwa po prostu nie odpowiadają i to cisza jest również traktowana jako odmowa. Weźcie sobie, zapiszcie w komputerze odpowiednią klauzulkę, powtórzę i po prostu przy pisaniu maila zwrotnego, o ile jest planowana odpowiedź, również to powtórzę, proszę sobie wkleić tę klauzulkę do treści maila i po kłopocie. Dziękujemy za przesłanie propozycji wydawniczej, niestety nie podejmiemy się edycji powieści, pozdrawiamy i życzymy powodzenia. Można... Można. I grzecznie, i zrozumiale, i bez zbędnej filozofii ani teoretyzowania oraz tego całego dorabiania piździe uszu również w takim mailu nie ma. Można? Można. Dziękujemy, nie skorzystamy, pozdrawiamy. Proste jak konstrukcja SEPA to jest moje ulubione, że tak powiem, powiedzenie, które daje kwintesencję owej prostości i dziękujemy, pozdrawiamy, ja również pozdrawiam ponieważ to już jest koniec czwartego odcinka Krwawej Kałuży mam nadzieję, że się nie zanudziliście ani nie posnęliście, niech Wam ziemia lekką będzie oraz awes szatan czy coś takiego do usłyszenia moi kochani, do usłyszenia